opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w 83. odcinku podcastu O Piwie. Za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz oraz specjalni goście Bartosz Senderek z bloga Mój Kufalek Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Oraz Bartosz Napieraj z, bro, z bloga Smaki Piwa. Witam. Cześć serdecznie, cześć. Dzisiaj będziemy omawiać piwo grodzkie, niefiltrowane. Ale zanim to, to może panowie podajcie adresy swoich blogów. To ja pierwszy, tak. Yy, Mój kufelek.blog.com. Polecamy. Jeszcze drugi Bartek. A do mnie smaki piwa.pl I również zachęcamy do odwiedzin oba blogi świetne, dużo lepsze niż mój na pewno, ale skupmy się e, na dzisiejszym piwie, czyli grockim. tylko dostępne w Biedronkach. Myślicie, że to dobrze czy źle? Biedronka jak, jak większość dyskontów taką wprowadza politykę e, swoich, e, swoich produktów, nie tylko piw. Myślę, że Mm, to jest nieuniknione. No, i, i, i, i moim zdaniem to jest dobry ruch. Ta, a drugi Bartek? Największym plusem tego piwa no, jest dostępność. Przez to, że jest dostępny w każdej biedronce. A biedronka, jak wiemy, jest rozsiana w całej Polsce. W każdym mieście znajdziemy pewnie po parę Biedrony. Tak, co najmniej jedna to jest w sumie wszędzie. Mi też się wydaje, że to dobrze. Zwłaszcza, że na przykład ja na Często robię zakupy w biedronce i zdarza się, że grodzkie tam wpadnie do koszyka. Chociaż też nie zawsze jest, bo zdarzyło mi się już ze 2-3 razy być w jakichś biedronkach i go po prostu nie było. No i, i ja powiem ze swojej strony, że no, jakby kontynuując ten wątek, że no to jest. Ja się przygotowałem w ten sposób, że jeszcze zajrzałem do netto, bo to piwo, jak je tylko zobaczyłem przygotowując się do dzisiejszego programu, staną mi przed oczami Amber i taki Amber też mam przed sobą, bo wydaje mi się, że, że podobieństwo jest uderzające. Puszki na pewno, a co do zawartości, no to chyba się wszyscy zgodzimy, że to kompletnie coś innego. Ja nie wiem, bo ja nie piłem. Grodzkiego nie piłeś? Nie, nie piłem. Specjalnie będzie premiera. Nawet, go, nawet o nim nie słyszałem za bardzo, bo, bo jakby e, skupiłem się na innych działaniach ostatnio i dowiedziałem i, i, się praktycznie o tym Grodzkim od Ciebie. A, no to w sumie to jest całkiem nowe piwo, bo ono chyba we wrześniu 2011 wyszło. I pierwsze recenzje no, były fatalne. To piwo trafiło do Biedronek i bardzo szybko zostało wycofane. Prawdopodobnie było jakieś nadpsute, skwaśnięte. Ale pojawiło się z powrotem, ja wiem, w styczniu, w lutym, jakoś tak, nie? No jakoś tak, chyba dość niedawno. No i wydaje mi się, że ta druga warka, przynajmniej czytając opisy, jest znacznie lepsza od pierwszej. W pierwszej nie miałem okazji spróbować, bo do Szczecina ona nie dojechała. No ale druga już na szczęście jest i wydaje mi się, że jest chyba we wszystkich bidronkach w Szczecinie przynajmniej te trzy, do których ja zachodzę, to, to tam można trafić. No ale to co, nie będziemy chyba tak na sucho mówić. Otwieramy. Ja niestety, tak jak mówiłem, siedzę już tylko przy pustej puszce. Dzisiaj nie, nie miałem okazji, być w Biedronce nie zdążyłem, dlatego tego będę się opierał o doświadczenia już nabyte, a przysłuchiwał się. Ale z notatek tak? No tak, niestety. No Jakoś tak wyszło, że, że nie po drodze było mi do Biedronki. Jest, jest pusta puszka. Dobra. Jest puszka, jest recenzja na blogu również, także polecam odwiedzić nasz kufelek. Ja patrzyłem dzisiaj, to jest najczęściej czytany post u Ciebie. Tak, tak. Ostatnio rozgorzała dyskusja. W ogóle jest jakieś szaleństwo na, na punkcie tego piwa. Jest kilka dziesiąt odwiedzi dziennie. Codziennie jakiś komentarz. Komentarzy to też tam masz kilkadziesiąt. Tak 21, no. tak, no, 21. Tak, dokładnie. Także ludzie się interesują. cała gama od tego, że to piwo jest wspaniałe i przypomina smak piwa sprzed laty po takie, które, które mówię o tym piwie, że jest ono do ścieków i nie będę mówił czym smakuje Dobra, to, to może przekonajmy się sami czym smakuje Bartek, otwieramy Moje bardzo słabo nagazowane. No bo ono takie jest ja pójdę dubletem, otworzę sobie dla porównania piwo z Amberu. Aha, no to, to będzie trochę dziwne porównanie, ale jasne. Można powiedzieć, że u dzisiaj na bogato. No, <śmiech> piątek w końcu, co prawda wielki, ale... <śmiech> to, to, to, to tym bardziej. Czekajcie, ja tylko kilka zdjęć zrobię, bo póki piana jest, bo ona lubi szybko opadać. No szybko to jest, no jest tak łagodnie ujęte. Co, już nie masz piany? Tak, już nie mam. A, ja mam pół kufla, także ja mam taki od pszenicy szeroki u góry, A, no trzyma się, ale no, próbowałem już je kilka razy, więc zapewne za 5 minut nie będzie w ogóle piany. Tak jak mówię, dla mnie to jest zupełna nowość, yy, piwa nie piłem, zobaczymy. No dobra, to mamy piwo na nalane, no i przede wszystkim... Tak jak na etykiecie jest napisane, piwo jest niefiltrowane. Na puszce! No, ale wydaje mi się tak, w puszce. No, no, butelco już tak z przyzwyczajenia powiedziałem. E, oczywiście piwo jest w puszce, która, no, jest podobna do natura, czyli jest jakaś tam żółto-brązowa z kłosami. Kłosy to w ogóle są na piwach nieodzowne. Jakby nikt nie mógł chmielu narysować. Może to jest dlatego, że po prostu używa się więcej tego słodu niż mielu. A to może wodę niech narysują? Wody się jeszcze więcej no, używa. Wodę ciężko narysować. Na grodzkim jakieś trzy szyszki się uchowały. Są, faktycznie, są w okolicach Herbu. Nie zwróciłem uwagi na to nawet. No bo tak wyglądam jak piłki bardziej niż szyszki, ale. Kirzołębia. <śmiech> no dobra, to mamy piwo, jest niefiltrowane, ale to tak. Ja bym powiedział, że ono jest całkiem nieźle przefiltrowane, bo no, oczywiście jest troszkę mętne, ale jest. No, przykładając palce po drugiej stronie szklanki, widzimy wszystko. Przynajmniej ja nie mam problemu. No, moim, z, moim zdaniem jest dość dobrze niefiltrowane w porównaniu do, do, do mocno, jak wiadomo, mikrofiltrowanych piw z Amberu. No, wygląda na tle Amberu jak pszenica. A no jasne, a na tle pszenicy wygląda jak Amber. No, ale nie, no, nie jest. Dobra, to mamy ustalone. Piana u Ciebie zniknęła, u mnie jest jej jeszcze co najmniej ze 3 centymetry. I jest taka, można powiedzieć, przeniczna, Jest y, bielutka, pofalowana, ładna. Ale, no, mam już doświadczenie z tym piwem i wiem, że ona zaraz zniknie. Niestety, oczywiście. Zapach, jak Ci się kojarzy? No, ja mam trochę ścierę, więc... Aha. Nie jestem zachwycony. Poza tym, że jest nikły, a piwo mam odstane i nie jest zbyt chłodne, no to, no to lekka ściera takie bardzo bardzo normalne zapachy słodowe szał nie ma. A jak u ciebie Bartek było? To znaczy tak, z tego co pamiętam, no to piwo tak nie miało jakiegoś wyraźnego zapachu, to co tam się dało wyczuć, no to takie paskowate takie drożdże. W sumie zapach nie był jakiś zachwycający, ale był ciekawy, no i na pewno zachęcał do spróbowania. No moje piwo właśnie też tak kwaskowato pachnie i no ja muszę powiedzieć, że ściery nie czuję, albo przynajmniej zapach, który Bartek nazywa ścierą, dla mnie jest całkiem przyjemny, no różne są gusta. Ale nie no, według mnie piwo jest zbożowo-drożdżowe, no i wyraźnie kwaśne przede wszystkim. Wydaje mi się, że pachnie całkiem nieźle na pewno lepiej niż cała ta koncernowa yy, jasnolagerowa produkcja. Zdecydowanie ciekawiej. No, może, może właśnie, nie lepiej, ale ciekawiej. No, przede wszystkim coś się dzieje w tym piwie, no to tego, tego yy, nie mogę mu odmówić. W porównaniu do, do piw koncernowych yy, ten armat jest mocniejszy i ma jakąś treść, jest dość wyrazisty yy, na, tle, na tle piw koncernowych. No właśnie, tak mi się wydaje, że w sumie może ja dlatego ten zapach postrzegam za ciekawczy, bo on w ogóle jest, a nie wiem, wąchając dyskie czy żywca, no to ciężko tam się doszukać jakiegokolwiek zapachu, co najwyżej zapachu alkoholu. Tutaj ja nie czuję alkoholu. Nie ma zapachu alkoholu, ale też piwo jest, nie jest takie mocne. No jest, Spodziewałem się mocniejszego piwa, tutaj mamy tylko 5,2, tylko jak oczywiście na nasze standardy polskie. Myślę, że to jest, to jest bardzo rozsądna e, proporcja. Mm -hmm. A mówiliśmy w ogóle kto to piwo wyprodukował? Chyba jeszcze nie. No to otóż piwo jest z browaru Głupczyce. Zakładów piwowarskich nawet no, na nich się nie podpisują jako browar, No, zakłady piwowarskie. Głupczyce, czyli wszystko to, co najgorsze. Czyli Hammer. Ha, ale ostatnio spróbowałem hamera wnet to był puszki takie duże, pojemności jednej pinty. Piwo niby jasne, a się okazało, że ono jest ładnie bursztynowe. I co ciekawe, dopiłem do końca. No, ja już przyznam się, od czasów y, studenckich Hammera nie próbowałem ale dość dobrze pamiętam jego smak i, i pamiętam też, do czego służył. No i... Nie, o, tak. nie, <laughs> służył, nie służył do degustowania na pewno, ale miał, miał jakieś dla studentów na pewno swoje zalety, cenowe głównie. A teraz jest taki strasznie owocowy. Ja w ogóle byłem w szoku, że z dolnej fermentacji da się takie owoce wyciągnąć. No, warto sobie odświeżyć. Nie są to delicje, ale jedno, żeby się nie sponiewierać, można wypić jedno takie duże, to przy hamerze będzie będzie zagrożenie z poniewyjania. Nie, a w ogóle to jest dostępne do bo ja tak też nie kojarzę ostatnio. Zabawę. No właśnie, ja się Zobacz. troszkę zdziwiłem też, przyznam się. A ja w Netto kupiłem, bo było w gazetce, po 2,50. Może jeszcze gdzieś tam stoi, u mnie w Szczecinie przynajmniej jest. No, z dwa tygodnie temu, trzy może. Bo... My tutaj we Wrocławiu mamy mały problem z Netto, co prawda ja mam koło domu, ale tak za dużo, to nie widziałem. Mamy chyba jedno, tak? Czy dwa mamy? No, chyba teraz się drugie otworzyło jeszcze na miejscu starej Bili. No właśnie, no, to, tak, no to, to to, jest kiepsko z netto u nas. A nie, to w Szczecinie to netto nie brakuje. Ale dobra, wracajmy do, do Grockiego. Próbujemy? Ja już spróbowałem. A to ja nadganiam. No, według mnie smakuje... Inaczej niż to, które piłem tydzień temu. Ale może najpierw się Bartek wypowiedz. Bardzo delikatne piwo. O, o zdecydowanie kwaśnym charakterze. Mało treściwe. I z, co ciekawe, z dość z wyraźną goryczką. Co jest dla mnie... Znaczy, no powiedzmy, nie, nie jest aż tak wyraźna, jak w nowych trendach na rynku, ale, ale jest wyczuwalna. Możesz mi powiedzieć, jaką masz datę ważności tego piwa? Bo sądzę, że my w ogóle dwie zupełnie inne partie mamy. Ja mam e, datę 31 maj 2012. No właśnie, to jest to piwo, które ja piłem ostatnio, a ja mam przy sobie 2 czerwca 2012. To jest zupełnie inne piwo. Ale in plus czy in minus? A to zależy, bo ono jest oczywiście wadami obarczone, czyli maślany posmak, ale dla mnie to jest szalona zaleta. Piwo nie jest kwaśne, to jest również zaleta, ale nie jest goryczkowe tak jak tamto. No i tu wydaje się, że to jest wadą, bo całość tworzy taką jakąś maślaną, mdłą kompozycję, która dla mnie jest całkiem niezła, ale myślę, że w większości nie podpasuje. Odezwał się e, Lubuskofil. O, dokładnie. Ja mam, teraz jestem u rodziców, to mam witnicę 30 km od domu. No jak, ja ci zazdroszczę, bo też, też bardzo mi Lubuski odpowiada. Dobra, to mówiliśmy o smaku. Ale Bartek nie powiedział jeszcze. Znaczy ja, ja ze swojej ostatniej partii, to z tego co pamiętam, to właśnie nie było, nie było za dużo tego chmielu, głównie, głównie ten kwaskowy, kwaskowy posmak. W sumie jakichś rewelacji nie było, ale dało się to wypić. Pamiętam takie piwo z łupczy, to się nazywało Master. I było okropne, nie dało się tego wypić tutaj jakiś postęp nastąpił no i się przynajmniej dało to wypić nie odrzuciło, nie skończyło w lewie, także jest jakiś plus na pewno no to ciekawe mi się w ogóle wydaje, że ta goryczka, która była w waszych piwach to, że to w ogóle nie od chmielu pochodzi tylko raczej od słodów bo ona taka mało chmielowa trochę nie wiem, przynajmniej jak dla mnie co to, to takie ziarna zgłosz raczej tak gorzkie są Chociaż w sumie Bartek, yy, Bartek ze smaków piwa, ty byłeś na kursie kiperskim, no to ty robisz za specjalistę. Znaczy wiesz co, <laughs> zastrzeliłeś mnie teraz tym kursem kiperskim. Wiesz co, ma to piwo jakiś charakter na pewno i, i jeśli ono by było w takim kształcie, w jakim jest w tej chwili, to ja bym, ja bym się pokusił jeszcze, zresztą kupiłem sobie dwa, więc jeszcze jedno mam. Jeszcze wszystko przede mną wszystko mnie może spotkać. Jest taka trochę ściągająca ta goryczka przy końcu. Być może rzeczywiście ona pochodzi z jakichś taniej niż od, niż od jakichś takich e, e, szlachetnych, e, chmielowych e, sytuacji. No, no ale jest, jest wypijalne. No i ja jestem zaskoczony, bo spodziewałem się danej masakry, naprawdę. Wierzcie mi. A, a. Być może no, nie siądę z tym piwem do, do, do wieczornego rozmyślania, ale myślę, że na grilla dałby radę. Ono daje radę w szczecińskich akademikach. Wielu moich znajomych poniesięga i to tak w bardziej okazałych ilościach. Mają Biedronkę pod, pod akademikiem, praktycznie wmurowaną w akademik i, i wszystko, co schodzi, to jest albo grodzkie, albo leżajskie niepasteryzowany. Swoją drogą uważam, że ten leżajski jest naprawdę obrzydliwy. Nie miałem okazji. A nie próbuj, bo, nie warto. bo naprawdę... Nie jest jakiś... Taki, podobny do, do całej reszty. Kasztelany, gdzie, kasztelany. Chłopak, chłopaki, gdzie ja jestem? Wszyscy próbowali, a ja no, muszę się wziąć za siebie. No, dyskonty przede wszystkim. Muszę wam powiedzieć, że ja cały czas mam piany na piwie I to takie półtora centymetra jeszcze nie złe. Także ta warka z 2 czerwca, świetna piana i no ja polecam. Wydaje mi się, że smakuje lepiej niż to piwo majowe. Trzeba będzie się jest. do Biedronki udać i podwracać puszki, tak popatrzeć, z której warki i jak będzie z dobrej, to cyk do koszyczka. No, według mnie warto. Tym bardziej, że ono jeszcze jest ważne dwa miesiące, to można mały zapas zrobić. No Jest to, jest to piwo na pewno frapujące, a no, biorąc pod uwagę cenę, no, tym bardziej, no, 1,99 zł kosztuje, ja myślę, we wszystkich Biedronkach. I jeśli ktoś, dla kogoś zdecydujący jest współczynnik jakości do ceny, to myślę, że to piwo mm, na naszym rynku będzie, będzie w jakichś górnych granicach. No, nie potrafię tak z pamięci przytoczyć piwa, który ma tak dobry stosunek ceny do jakości, ale myślę, że Grodzkie jest warte pochylenia się. Tak, ja myślę, że no, w podobnej cenie lepsze piwa, no to na przykład Lubuskie, które już tu wspominaliśmy, ale z drugiej strony, no to piwo jest strasznie ciężko dostać, a z takich dyskontowych, to chyba tylko Little może zawalczyć i Perlenbacher. Znaczy, no ja bym tutaj jeszcze nie, nie, nie, nie, nie przesądzał tego Ambera, który jest do, dokładnie 10 groszy droższy, czyli kosztuje 9 zł, no ma zupełnie inny charakter, bo on jest mocno naznaczony owocowością, taką jest też piłem troszkę mocniejszym, ale myślę, że dla osób, które nie za bardzo siadają do, do piwa i lubią taki, taki kwaskowaty posmak, no to, to będzie też ciekawy wybór. No w sumie w sumie prawda. Zresztą sam czasami po tego Ambera sięgam, bo netto akurat mam najbliżej pod domem, ale... Wydaje mi się, że to takie średnie jest piło. Wolę już e, pomaszerować trochę dalej do Lidla po, po niemieckie. A właśnie a propos niemieckich piw, to w Lidlu teraz e, dzień niemiecki się zbliża od wtorku i będą konserwy po dwa złote z pilcami. Ja ochoczo, ochoczo spoglądałem na tą gazetkę i tam przeglądałem, szukałem jakichś jakich pszenic, jakichś koszlaku wędzonek. Niestety nie, same pilsy i to w konserwie. Tak, jedna pszenica z Paulanera, ta najpopularniejsza jasna. No ale z tych konserw to Weltins według mnie wart sięgnięcia, a Bitburger to takie sobie piwo. No, ja się nie wypowiem, chłopaki. Ja, <głos> jak zwykle. <głos> nie, to jakoś... Nie wiem nie wiem jak, ale mam strasznie duże zapasy i yy, piwa nie kupowałem już o, ho, ho, ho. i jadę na tych zapasach i one się coś nie chcą skończyć. Za a moje zapasy to ja mam chyba 10 piw belgijskich odłożonych w domu, z czego chyba 6 czy 7 trapistów jakoś nie mogę się do tego zabrać. Mam simeje, westmale, no wszystko stoi, a jakoś nie mam weny do tego.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 Czy grodzkie jest kalerem? Ja dzisiaj szukałem definicji kalera. no i ciężko jest coś takiego znaleźć, bo to w ogóle nie jest ujęte jako styl osobny w Birchage Competition Program. W ogóle ciężko jest znaleźć definicję tego i najbliższe, czy jakoś najłatwiejsze do wytłumaczenia jest, to po prostu jest piwo niefiltrowane, troszkę ciemniejsze niż e, jasne piwa. Ja przynajmniej do takich definicji dotarłem. E, czy można grodzkie zakwalifikować jako kellera? no Porównując do tego, ja na przykład doświadczenie z kalerami mam słabe, bo piłem tylko jednego niemieckiego, który był całkiem podobny w smaku, bo również też był kwaskowym i mi się wydaje, że to można potraktować jako takiego polskiego kalera. Jak wy uważacie? No moim ja zdaniem... Się nie powiem, bo ja nie mam żadnego doświadczenia w kolerach. No moim zdaniem jeśli jakiekolwiek y, podobieństwo powstało, no to zupełnym przypadkiem y, nie potraktowałbym tego piwa jako kolera. No, no, jest bardzo jasne, bardzo. Moje jest słomkowe, naprawdę takie jak, jak wita albo jak, jak, jak, jak pszenica niemiecka. Poważnie? Moje jest takie troszkę ciemniejsze. Nie, no moje jest jaśniuskie, no naprawdę. No. Patrz, jak masz powiedzmy na puszce ten jasny i ciemny kolor, to coś pomiędzy nimi dwoma. Y Mateusz, wyślę Ci zdjęcie na, jak zrobimy materiał to wyślę zdjęcie na tle, na tle się, okna i na tle Amberu y, Natura zobaczysz jak wygląda moje, jest śniusienkie, naprawdę jest okej, okay. dobre, no to moje ja mam na tle białej ściany jest takie powiedzmy ciemnozłote. no moje jest takie ciemnosłonkowe to, to, to dziwne, że to piwo tak kolor zmienia, może coś ze słodami mieszali ja, ja myślę, że wie, że to jest zupełnie spontan, i to piwo jest tak naprawdę mm, legalną podróbką e, nowych trendów, czyli, czyli e, piw z Ciechana, konkretnie laderowego. To jest skaza naszego rynku, nie ma żadnej kreacji, jest tylko odtwarzanie, o czym wszyscy piszemy i o czym wszyscy wiemy. E, robi się miodowe, to inni robią miodowe, robi się niepasteryzowane. No to wszyscy robią niepasteryzowane. Teraz mamy niefiltrowane głupczyce, które już prawie umarł zostały zaorany i, i sprzedane i wysadzony w powietrze nagle ratuje Biedronka i no nie mam co zrobić, to zróbmy nowy trend i zróbmy piwo. Eee, niefiltrowane. Na całe szczęście grozkę się broni smakiem. Znaczy, no tak powiedzmy, e, e, odkopuje leżąc, o, może tak. Mhm. A właśnie a propos tych podróbek, to wydaje mi się, że teraz może nastać moda na takie niefiltrowane, bo Łomża też w, ten ter w to terytorium wkracza. Też yy, nie wiem, czy już wypuścili, czy mają dopiero zamiar wypuścić niefiltrowane. To Ma być Łomża eksport niefiltrowany, no w butelce jak przeniczniak, ale no, to ma być dolna fermentacja. Wydaje mi się, że za Łomżą może pójść ktoś następny, zwłaszcza z tych małych i średnich browarów. To jest jakby taki problem, no, ja się pisząc o, o piwie często z tym spotykam, co mnie strasznie denerwowało w pracy blogera, że e, próbując się czegokolwiek dowiedzieć od, od, od polskich browarów, no, spotykasz taki mur, no, niczego Ci nie powiedzą. Pracuje, planujecie piwo? No tak, planujemy. Jakie tajemnica. No i wiesz, patrząc na to, co się dzieje na rynku, no to jest teraz oczywiste. No, wyszło jedno piwo niefiltrowane, wyszło drugie, wyszło trzecie, za chwilę będzie czwarte i tak dalej. Aż ten rynek się przesyci i sprzedaż spadnie, no i wyjdzie kolejne piwo. Miejmy nadzieję, że następna już, to już nie będzie e, y, kolejna wa, wa, wariacja na temat lagera, czy to pasteryzowana, czy niefiltrowana, bo już chyba nie bardzo jest co zrobić z nim, tylko tylko... No, owocowe też już się kończą. No, syropy się kończą, ale powiem, e, powiem Ci, że Witnica przesuwa granice w kierunku innych różnych rzeczy, jak cappuccino i, i, i, i, i, temu, I, i czekolada i temu, temu, tego typu klimaty. Więc no to, to, jest, to, jest, to jest przerażające, że, że nikt się jakby nie stara zrobić czegokolwiek, tylko po prostu się kopiuje wzorce. Co? Jeśli, jeśli, jeśli się je kopiuje, dobrze, to jest ok, ale, ale moim zdaniem jest to piwo trzeba oceniać w odniesieniu jakby do rynku, no i, i, i do, do, do piwa z Ciechanowa, które jest jakby prekursorem na tą chwilę, oczywiście nie mówimy o jakichś tam browarach, czy o Gościszewie, które, które jest już od dawna i które można by moim zdaniem nazwać Kellerem właśnie, Gościszewo naturalne. Gościszewo, tak, o, bardzo dobre piwo. No. Super. No to jest taka, taka troszkę bieda podróbka, no, ale, ale broni się jakoś i, i... Powiem szczerze, że też będę pisał o tym piwie i zapewne no, napiszę o nim coś dobrego, bo, bo jednak ma jakieś tam plusy. Cześć, tu mówi Pepe z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Nie lubię chamstwa i parówek, ale dobre piwo lubię. Dlatego tak jak Wy teraz słucham podcastu o piwie. Dobra, to ponownie wracamy do piwa. I mam jeszcze takie jedno pytanie. Załóżmy sobie taką hipotetyczną sytuację: jest niedziela, godzina 17, 18. Wszystkie piwne sklepy już są zamknięte, wyskakują wam znajomi, robimy grilla, musicie iść po piwo. I jeżeli udajecie się do biedronki, to czy byście wybrali grockie, czy na przykład byście wzięli sarmackie, czy leżajska pszenicznego, czy na przykład z okocim, czy tyskie, które tam też jest dostępne? No ja zdecydowanie leżajska pszenicznego, no to w ogóle bez dwustania. A drugi Bartek? Ja też. A, to widzicie, a ja ja bym chyba wziął grockie. Ostatnio porównywałem równolegle grockie i leżajska pszenicznego i jakoś ten leżajsk się taki mdły trochę zrobił, taki słodkawy jest, jakoś mi nie podszedł. Chociaż no, wcześniej go oceniałem jako dobre piwo. Czy jest w ogóle jest dostępny w ciągu, jest To są tylko jakieś takie warki od święta. Z tego, co, co, co widzę w biedronkach, to on jest bardzo rzadko. I jak się pojawi, to głównie nie. To są jakieś takie małe kartoniki, które szybko znikają przez dwóch, i znowu trzeba szukać i czekać. No właśnie, w Szczecinie on też się pojawia, tak powiedzmy, 3-4 kartony ale one chyba są na bieżąco uzupełniane, bo, no bo jak nie zajdę do Biedronki, to zawsze stoi. Ja dzisiaj nie widziałem akurat jak byłem po, po, po Grodzkie, ale zwykle jeśli się pojawia, to widuję, więc dla mnie dla mnie Leżajsk. No, To widzicie, to mamy zdania podzielone. też zdecydowanie Leżajsk, jakby Leżajska nie było, to Grodzkie ewentualnie do Grilla może być, bo Star jest troszeczkę za mocne i za gęste. Także się nie będzie nadawało do takiego wyłakowania i siedzenia sobie na słoneczku. No to w zasadzie wydaje mi się, że wyczerpaliśmy wszystkie moje pytania na temat tego piwa i, i chyba też powiedzieliśmy wszystko, co się o nim dało powiedzieć. Ogólnie ja go nie uważam za jakieś piwo najgorsze. Wiadomo, delicje to też nie są. Ale moim zdaniem daje radę. No jest to na pewno też jakaś odskocznia od takich tych nudnych lagerów, które są wszystkie takie same. Tutaj są jakieś jednak te smaki, jest jakiś tam kwasek, jakieś drożdże. Jeżeli ktoś chce spróbować innych smaków, nie, nie tylko smaku piwa koncernowego, no to na pewno warto puszkę grońskiego kupić. Czuję, że w piwie może być też kwasek, mogą być drożdże. Niekoniecznie to, co zwykle. No tak, wydaje mi się, że to jest coś, coś innego, niekoniecznie lepszego, ale z pewnością innego. No moim zdaniem to jest piwo dobre na początku drogi, bo myślę, że jeśli ktoś już e, troszeczkę wypił piwa, to, to może uważać e, grodzkie tylko, tylko jako piwo, powiedzmy, imprezowe w ilości sztuk kilku, jeśli ma taką potrzebę się napić, to OK i innego zastosowania tego piwa nie, nie znajduję. No tak, a ja znajduję jeszcze jedno, o którym mówiłem, czyli studencki napitek codzienny. Czyli można podsumować, że też imprezowe. Studenci w akademikach, codziennie impreza. Codziennie. Czasami nawet kilka dni z rzędu. No, a widzicie, to, to ja biedny po 30 już po prostu wypadłem z obiegu. Nie, nie to, żebym ja tam się jakoś specjalnie obracał, ale... No, spotkałem się z akademickim życiem. No ja też niestety w akademikach często nie bywam, niestety, może stety nawet. Niestety, dzięki temu w ogóle pierwszy stopień studiów skończyłem, że ja tam nie mieszkam. Dobra, to co, przechodzimy do oceny. Myślę, że każdy niech swoje punkty da w odniesieniu w 10 punktowej skali i jakąś średnią z tego wyciągniemy. No mnie trochę zamurowało, no bo nie, nie chciałbym tego piwa skrzywdzić, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę to, ile ono kosztuje. A kosztuje 1,99 zł i naprawdę w tej cenie ciężko będzie znaleźć smaczniejsze piwo. No, lepsze piwa naprawdę to już, to już jest tam 70-80 groszy, czy tam 60. No Za tą cenę niech mu będzie cześć. Nie lubię wystawiać takich not od 1 do 10, dlatego w swoim blogu też zazwyczaj staram się obsywać, a nie, a nie wystawiać jakąś ocenę. Ciężko jest porównać takie piwo, na przykład do jakiegoś tam piwa innego stylu, czy, czy, czy, czy jakiegoś piwa nie wiem, droższego. Biorąc pod uwagę to, że to piwo kosztuje niecałe 2 zł, jest dużo ciekawsze niż takie koncernowe lagery, to wystawiłbym mu również szóstkę. No patrzcie, ja chciałem na początku dać 5 punktów, ale w sumie muzyka ze szczęk by się przydała, ale... Ale muzyka ze szczęk niestety za dużo kosztuje. <głos> <głos> Nie wstawimy jej tutaj. Też daję szóstkę i ogólnie oceniamy piwo na 6, na 10, czyli da się spokojnie wypić. Od biedy może być, gdzie bieda tutaj ma dwojakie znaczenie. O, świetnie to podsumowałeś. no Podoba mi się. Dziękuję Wam, że byliście moimi gośćmi. Miło było bardzo z Wami nagrywać. Zapraszam na kolejne podcasty. Być może będziecie mieli na to ochotę. Ja bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. I to był Bartek ze z bloga smakimyślnikpiwa.pl Ja również dziękuję. Również mam nadzieję na, na współpracę w przyszłości. No i to drugi Bartek z bloga MójKufalekBlogspot.com. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja, to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com piwie brzuch rośnie.